Jest dziewiąta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki. Izabela Kuczyńska. I Paweł Zieliński. Ta akcja przejdzie do historii dobroczynności. Podczas internetowej transmisji zebrano ćwierć miliarda złotych na dzieci z chorobami nowotworowymi. Energetycy i strażacy walczą ze skutkami ostatnich wichur. W niektórych regionach przywrócenie prądu może zająć jeszcze kilkanaście godzin. Za giełdą kryptowalut Zonda Krypto stała groźna mafia, tak twierdzi Gazeta Wyborcza, wyjaśniając rosyjskie wątki tej afery. Godziny od finału mijają, a Polska wciąż żyje nieprawdopodobnym sukcesem streamu charytatywnego influencera Łatwo W czasie trwającej 9 dni akcji udało się zebrać ponad ćwierć miliarda złotych dla potopiecznych fundacji Cancer Fighters. A wszystko to wydarzyło się w mikroskopijnej kawalerce, która stała się najsłynniejszym mieszkaniem w Polsce. I to wydarzenie śledziła Anna Zasz Zakrzewska, która jest z nami w studiu. Dzień dobry. dzień dobry. Aniu, ten dzień zdaje się, że przejdzie do historii. Co więcej, padła propozycja, żeby ustanowić 26, 26 kwietnia na Narodowym Dniem Dzieci Chorych na Raka i z tego, co słyszałam, z Sejmu płyną już pierwsze głosy, że tak faktycznie może się stać. Niewykluczone więc, że za rok czeka nas powtórka, a potrzeby są wielkie, bo zebrane pieniądze, jak pisze w oświadczeniu Fundacja Cancer Fighters, pójdą na zakup sprzętu, doposażenie oddziałów, poprawę warunków leczenia, wsparcie konkretnych programów medycznych, ale też większe projekty infrastrukturalne. Aniu, ty byłaś w tej kawalerce. Powiedz, jaka atmosfera tam panowała. Niesamowite. Ja już to dzisiaj powiedziałam, że troszeczkę jak w akademiku na tym korytarzu można było się poczuć. Ogromny ścisk, ogromne kolejki. Każdy chciał wejść do tej kawalerki, ale każdy cierpliwie czekał na swoją kolej, w tym także wokalista Dawid Kwiatkowski. Nie robię, że aż tak mamy siebie nagły praw gdziekolwiek to próba przed wejściem właśnie na korytarzu. Sam organizator, który na chwilę do nas wyszedł, zdaje się, że sam chyba trochę nie dowierzał w to, co się dzieje. Cieszmy się, że takie coś się stało, że jako Polacy możemy się jednoczyć, możemy pomagać. I możemy się po prostu cieszyć i być ponad podziałami, bo to jest piękne i chyba o to chodzi w ogóle, żeśmy wszyscy byli po prostu ponad podziałami. Każdy, kto dorzucił się do tej historycznej zbiórki, może być więc z siebie dumny. A te informacje przedstawiła nam Anna Zakrzewska. Bardzo dziękujemy za relację. Energetycy walczą ze skutkami wichur, które przeszły nad Polską. Do tej pory bez prądu pozostaje około tysiąca gospodarstw domowych. Większość awarii już usunięta. Ale w kilku przypadkach akcja służb może potrwać nawet kilkanaście godzin. O szczegółach mówił nam rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Biorąc pod uwagę trudne warunki atmosferyczne, liczba osób bez prądu zmieniała się. Wczoraj o godzinie 18.00 około 25 tysięcy osób pozostawało bez prądu. Teraz ta statystyka jest zdecydowanie niższa, bo mówimy o około tysiącu odbiorców bez prądu. I dotyczy to w sumie dwóch województw. Województwa Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego. W związku z wichurami mnóstwo pracy mieli w miniony weekend strażacy. Tylko wczoraj inter interweniowali ponad 2600 razy. Kontrole nad giełdą Zonda Krypto ma jedna z najgroźniejszych grup przestępczych. Do takich informacji dotarła Gazeta Wyborcza. Chodzi o rosyjską mafię tambowską powiązaną z politykami partii prezydenta Rosji Władimira Putina. Dziennikarze przekonują, że premier Donald Tusk mówiąc o rosyjskim wątku w aferze giełdy kryptowalut miał korzystać z notatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zgodnie z dokumentem Rosjanie mieli przejąć większościowe udziały w Zonda Krypto w lipcu 2018 roku i wtedy ta giełda nosiła nazwę BitBay. Kiedy giełda przechodziła kryzysy pomocą mieli przyjść działający przez polskiego pośrednika Rosjanie. Na zonda krypto bada, prokuratura, do której zgłaszają się kolejni poszkodowani. A mogą być ich tysiące. Suma strat może przekroczyć 350 milionów złotych. To są aktualności jedynki. W nich pierwsza od 19 lat wizyta panującego brytyjskiego monarchy w Stanach Zjednoczonych. Z czterodniową wizytą za ocean wyrusza Karol III. Podróż króla ma związek z 250. rocznicą amerykańskiej państwowości i odbywa się w cieniu strzelaniny podczas gali z udziałem amerykańskiego przywódcy. A szczegóły? Szczegółowy plan wizyty zna nasz korespondent. Dziś po południu Donald Trump i pierwsza dama Melania przyjmą brytyjską parę królewską na dziedzińcu Białego Domu z pełnymi honorami wojskowymi. Przy udziale przedstawicieli wszystkich sześciu rodzajów sił zbrojnych. Następnie pary spotkają się na herbatę w zielonym pokoju. Jutro zaplanowany jest bankiet państwowy w sali wschodniej Białego Domu. W środę Karol wygłosi przemówienie przed połączonymi izbami kongresu. Po raz pierwszy od 35 lat. Ostatnią taką mowę wygłosiła Elżbieta II w roku 1991. Przygotowania do wizyty skomplikowała strzelanina w hotelu Hilton podczas kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. Pałac Buckingham poinformował w niedzielę, że pozostaje w kontakcie z amerykańskimi służbami bezpieczeństwa w sprawie ewentualnych zmian w programie wizyty. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.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 Na ogół będzie dziś całkiem pogodnie, ale na zachodzie północy i w centrum miejscami może że pojawić się trochę więcej chmur, padać nie powinno, a jeśli już, to tylko przelotnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni na Suwalszczyźnie, przez 14 na przeważającym obszarze, po 16 na Pomorzu Zachodnim. Odczuwalna będzie jednak niższa, to przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali.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 W północnej części Polski jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. W południowej głównie umiarkowana i dobra, tylko w Grójcu. Jakość powietrza jest dostateczna. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 30% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 10 do 18 prognozowane są zielone godziny. Wtedy prąd będzie najczystszy i najtańszy. Jedynka. Polskie Radio. You yeah, were the sweetest thing that I ever 9 minut 11, dokładnie co do sekundy. Jak miło z Państwem rozpoczynać nie tylko nowy dzień, ale także i nowy tydzień. Dzień dobry, uśmiecham się na dobry początek naszego trzygodzinnego spotkania. Gdzie? Oczywiście w programie pierwszym Polskiego Radia. Sława Wieńczycka, tak się nazywam, a to są... Cztery pory roku. I jak zwykle mamy dla Państwa dużo dobrej muzyki, przecież Państwo to usłyszeli, no i oczywiście dużo ciekawych tematów będą także te, którymi emocjonuje się Polska, ale zacznijmy od naszego dyżuru. Poniedziałkowego, bo tak zawsze jest, że do Państwa dyspozycji jest naszych, z będzie można pytać, a tym razem y, bierzemy, drodzy Państwo, pod lupę pracę sezonową, ale i nie tylko, dla młodzieży i dla dzieci. Jak to jest, jeśli chodzi o y, prawo, kiedy mogą sami, kiedy muszą rodzice się zgodzić, jakie mają obowiązki, jakie mają prawa, no i co ich najbardziej interesuje? Mnie najbardziej by interesowało coś typu w jakiejś kawiarni albo może w jakimś sklepie, coś takiego właśnie sezonowo, tylko żeby sobie w wakacje coś dorobić. O właśnie, właśnie. To już niebawem, dosłownie za kilka minut, mogą Państwo szykować się do zadawania pytań w trakcie dyżuru. Można także pisać i wysyłać zdjęcia, jeśli chodzi o podglądanie przyrody, bo po godzinie 11, no właśnie, porozmawiamy o zwierzętach i o tym, jak można je trochę podglądać. Wczoraj widziałam, że koleżanka stawiła zdjęcie na Facebooku, na relacji, i rzeczywiście były Bociany. Czyli wiosna przyszła. Przyszła. Niektórzy bociany, niektórzy żurawie, inni niedźwiedzie albo rysie, albo na przykład łosie, tak jak właśnie ostatnio jest to bardzo popularne w Szwecji, wielka wędrówka łosi. A jak można to u nas robić? Porozmawiamy z ekspertem po godzinie 11. No i oczywiście nie może być inaczej. Musi u nas pojawić się ten wątek, który tak mocno przejawiał się przez, przewijał się przez ostatnie 9 dni, a przez ten ostatni weekend to już naprawdę rekordowo. To jest niewiarygodne. Oni ponad 251 milionów zebrali. Właściwie myślę, że my wszyscy... Zebraliśmy. Jednoczmy się i pomagajmy dla dzieciaków. Dawno Polska się tak nie zjednoczyła, i żeby zapamiętać, że jesteśmy jak jedna wielka rodzina i to jest piękne. Dziękujemy wszystkim ludziom, którzy wpłacili 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No jak tu się nie cieszyć, jak tu się nie uśmiechać, prawda? Dowiemy się jeszcze kilku ciekawych rzeczy związanych właśnie z tą nieprawdopodobną akcją. Ponad 251 milionów, kto wie, może jeszcze będzie więcej, gdy pojawi się u nas nasza koleżanka, która tam była i widziała to wszystko żywe, na własne oczy, bo ja przyznaję tylko przez, przez ekran e, smartfona. No drodzy Państwo, to w oczekiwaniu to już Państwu podpowiadam, że jak zwykle mamy dla Państwa naszą zabawę, nasz konkurs Odkrywcę Przyszłości przypominam, albo ktoś, albo coś, albo zjawisko, Albo przedmiot, tam jest ukryte i na razie nic więcej nie podpowiadam. Przede wszystkim płatek ma być miękki, wnętrze kanału blade. Ma być ucho ładne, gładkie i czyste. To imię jadzia, Po prostu ja ale jak to brzmi. Krasa jest 19. Przebiega przez wniesienia i doliny. Tych maluchów miałem pewnie 6-7, niektóre psuły się notorycznie, my mieszkamy na co dzień w Norwegii w miejscowości Fredericksta. To jest samo południe Norwegii przy granicy ze Szwecją. Zastanawiam się, czy ja bym wiedziała, gdybym nie miała tutaj napisane. No właśnie, trudne, ale mam nadzieję, że Państwo dadzą radę. Oczywiście, jak zwykle, będą jeszcze kolejne podpowiedzi: 72, 151. A nagroda w tym tygodniu taka bardzo, bardzo radiowa, a mianowicie słuchawki bezprzewodowe. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Tosil, polski producent słuchawek, głośników bezprzewodowych, sprzętu nagłaśniającego i kolumny Altus. Odpowiedź będzie oczywiście jak zwykle, a teraz Dawid Pietkowski, który też zaangażował się w akcję Łatwo Ganga. Akcję, która pomaga dzieciom chorym na raka. Pragnie nowej ziemi, choć świat już u stóp, Dobrze nam tu, jak u siebie. Przynosi ból, kochamy znów Jak umiemy To dom na chwilę Na, na drodze, drodze przystanek, przystanek dla tuż Kiedy przyjdą zadać mnie w ostatnią podróż Słowo daj, że będziesz stać blisko przy mnie Przestać gać, a ty bądź przy mnie Musisz być przy mnie I proszę pęć Czuję głód Bo czasu tak niewiele i trzeba będzie nam stać klucz A nas mi wciąż jest za mało Tak mało, za mało Więc do dna wypiję ciebie Na zawsze będziesz we mnie już Dwa serca, choć jedno Zjdzie znowu zobaczysz mnie i proszę tam proszę to jest radio I'm a big big girl in a big, big world. It's not a big, big... If you leave me But I do, do feel That I too do, do will Miss you much Miss you much I can see that first leaf Pięknie się nam tak to ładnie złożyło. Ten utwór też nam zabrzmiał dzisiaj w konkursie i niech to też będzie dla Państwa jakaś podpowiedź. No a teraz przechodzimy do tematu, który dzisiaj będzie tak mocno na naszej antenie w czterech porach roku, dlatego że y, będziemy mieli dyżur i będzie już niebawem ekspertka, pani mecenas, która będzie odpowiadać na wszystkie rzeczy związane właśnie z pracą sezonową. Głównie chodzi o młodych ludzi, o dzieci i o nastolatków. Y, no właśnie, będziemy się temu wszystkiemu przyglądać. Ja myślę, ale ja bardziej u mamy. Moja mama pracuje w hotelarstwie i w restauracji Na przykład w hotelu. Pracowałem ostatniego lata jako kelner, potem jeszcze tam na zmywaku i coś takiego pewnie w te wakacje też będę, będę szukał. Czyli gastronomia, hotelarstwo ci odpowiada? Tak, odpowiada mi to, bo jest to dość elastyczne. Nie mam godzin takich i przyjmują właśnie ludzi w moim wieku, młodych, bez żadnego specjalnego doświadczenia. Myślę, szukam intensywnie. Obecnie właśnie pracuję dorywczo, bardziej na inwentaryzacjach. A jaka branża cię interesuje sezonowo? Tak naprawdę na ten moment praktycznie każda poza gastronomią najmniej. Pracowałaś kiedykolwiek sezonowo? Teraz byłam na oboza jako opiekunka. Lubię dzieci bardzo, więc stwierdziłam, że w sumie to będzie fajne. Co dzisiaj jest dla młodych ludzi istotne przy poszukiwaniu takiej pracy sezonowej? No myślę, że właśnie przede wszystkim umowa, jeżeli jest taka możliwość blisko domu, no, niedaleko. Też żeby godziny pracy nie były jakieś za wczesne i też nie za późne. Elastyczność pod kątem przyjścia do niej, na przykład w wakacje, no i zarobki. W sensie, żeby one nie były takie drastycznie poniżej najnowsze niższej, tylko żeby była no chociaż w granicach normy, tak mi się wydaje. I żeby żeby to środowisko było takie w miarę przyjemne. Trudno jest dziś znaleźć w takim razie pracę sezonową? Cały czas się mówi, że młodzi nie chcą pracować, z drugiej strony pracodawcy szukają ludzi do pracy, ale ich nie przyjmują, więc Znam wiele osób które są w podobnej sytuacji. Ty wysłałeś dużo CV? Do tej pory tak. 5, 10, 20? Więcej niż 20. To życzę powodzenia w poszukiwaniu. Dziękuję i żeby bardzo. spełniała te Twoje wymagania. Dziękuję bardzo. Bo to nie zawsze, jak się okazuje, jest tak proste, zwłaszcza jeśli się ma tych wymagań, więcej Ania Zakrzeska o to wszystko pytała. Już niebawem będziemy pytać naszego gościa, panią mecenas, no bo drodzy, słuchacze, zbliżają się wakacje wielkimi krokami. No, młodzi często chcą po prostu dorobić, trzeba im dać szansę, prawda? No, co gdy nie śpię, popiszę tekst. O tobie wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl.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 Na przecenach XXL naprawdę dużo. Ha, i nie ma lipy! Hej, to był mój tekst. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razer. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. No i nie ma lipy, no.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 Pan Przemek donosi. I Pan Przemek właśnie mi zniknął z mojego ekranu, ale Pan Przemek z Jeleniej Góry napisał, że w nocy było minus 3. Gdzie mi się to schowało? O tak jest. Minus 3 było. No, drodzy Państwo, rzeczywiście ta noce jeszcze przed nami zimna. Do zimnej zeszki trochę jeszcze została, zatem trzeba uważać. No, bardzo współczujemy sadownikom, rolnikom i ogrodnikom, bo rzeczywiście jeszcze te noce zimne. Ale w ciągu dnia już dzisiaj zdecydowanie cieplej. Najwyższa temperatura dzisiaj to 16 stopni. Tyle będzie w Zielonej Górze. W tej chwili jest już 11 w Świnoujściu, a najniższa temperatura dzisiaj to Suwałki. W tej chwili 5 w najcieplejszym momencie dnia będzie 9. I właściwie tylko tam na północnym wschodzie taka temperatura w okolicach 10, a w pozostałej części Polski taka wyrównana, bo tak od 13 do 15 stopni. Im dalej na południe, tym więcej słońca. W całym kraju dzisiaj bardzo ładna pogoda, ale troszeczkę więcej chmur na warmi na Mazurach i Suwalszczyźnie i tam dzisiaj może jakiś przelotny deszcz się zdarzyć. Wiatr jeśli Państwo dokuczał w trakcie weekendu, to nie dziwię się, nie też dokuczał, ale już osłab. także już dzisiaj takich porywy się jeszcze będą zdarzały, ale już nie takie silne jak w czasie, w czasie tego minionego weekendu. Co z ciśnieniem? Lekko w górę, w południe w stolicy, 1500 hektopaskali. Teraz kierunek e, Szydłowiecki, Centrum Kultury Zamek. Tam jest panna, pani Anna Wilkiewicz, dyrektor, czyli zaglądamy do Szydłowca. W Szydłowcu dziś pogoda wspaniała. Świeci słońce, ale powietrze jest dość rzeźkie. Taka pogoda, drodzy Państwo, skłania do spacerów. A w samym sercu Szydłowca, niedaleko spokojnych alejek parkowych, stoi drzewo wiąz pułkowy, które wygląda jak wyjęte z baśni. Nazywa się Krzywe Drzewo. Jego pień nie pnie się prosto ku niebu, lecz wygina się w fantazyjny łuk nad taflą wody. Według lokalnej opowieści, dawno, dawno temu spotykali się tu młodzi zakochani, którzy wbrew woli swoich rodzin planowali wspólną przyszłość. Gdy ich drogi zostały tragicznie rozdzielone, dziewczyna miała codziennie przychodzić w to miejsce czekając na ukochanego. Z Czasem wyrosło tu drzewo. Krzywe drzewo to dziś nie tylko lokalna osobliwość, ale prawdziwy przyrodniczy ambasador Polski. W zeszłym roku zdobyło tytuł Polskiego Drzewa Roku, wygrywając plebiscyt organizowany przez Klub Gaja. Ten sukces otworzył mu drogę do reprezentowania Polski w konkursie Europejskie Drzewo Roku, gdzie rywalizowało z najbardziej niezwykłymi drzewami z całego kontynentu. W finałowym głosowaniu zdobyło zaszczytne trzecie miejsce. No brawo, brawo. Brawo, szydłowiec. pory roku. I wiem, państwo są ciekawi, żebyśmy już opowiadali o tym, jaka prognoza pogody na ten zbliżający się długi weekend, bo ten tydzień troszkę krótszy, taki pracujący tydzień czterodniowy. No od razu powiem, że będzie piękna, słoneczna pogoda i zdecydowanie cieplej niż na przykład dziś w niedzielę, nawet temperatura gdzie niegdzie ach, no normalnie lato do 25 stopni. Oby ta prognoza się sprawdziła. Jeszcze kilka dni nam zostało. jest był komułkośnik 1K. na państwa pisy. nasza słuchaczka pod pseudonimem LK napisała, że pracowała jeszcze w szkole podstawowej na tak zwanej pulpie, czyli tam, gdzie pracowało się przy y, truskawkach. Najpierw się a potem awansowałam za zarobione pieniądze, kupowałam sobie wszystko, co było potrzebne do szkoły. Mam wielki szacunek do pieniędzy, zwłaszcza ciężko i samodzielnie zarobionych, a nie podarowanych. No właśnie, to chyba też jest taki cel y, rodziców i taka radość, jeśli dziecko mówi, że chce już samo coś y, zarobić, y, no i zaczyna wtedy doceniać wagę, dosłownie wagę tych pieniędzy. W naszym studiu znakomita ekspertka, pani mecenas Monika Wieczorek, doktor nauk prawnych, radczyni prawna. Dzień dobry, pani mecenas. Dzień dobry. Tak się zastanawiałam, czytając pierwsze zdanie, czy teraz by to przeszło, bo tutaj pani LK napisała, pracowałam jeszcze w szkole podstawowej, czyli poniżej 14 roku życia. To może zaczniemy od tych granic wiekowych. Tak. Jak to u nas w kraju w tej chwili zgodnie z przepisami wygląda? Tak, też mnie to zainteresowało, bo zgodnie z tymi normami, które dzisiaj obowiązują, to mamy pewien zgrzyt, dlatego że faktycznie dzisiaj jest tak, od kilku lat, bo od 2018 roku przesunęła się ta granica dopuszczalności pracy osób małoletnich, ale my nazywamy je w prawie pracy osobami młodociężnymi. I wcześniej było tak, że 15 latek nie mógł pracować. Teraz już jest tak, że osoba, która ukończyła 15 rok życia może faktycznie zostać zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ale są obostrzenia, więc to nie jest tak, że każdy i w każdym charakterze będzie mógł taką pracę podejmować. Pierwszy wymóg to jest ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej, czyli to, co słuchaczka o. przed chwilą powiedziała, mm -hmm. że pracowała w trakcie jeszcze w ramach szkoły podstawowej rzeczywiście będzie jakimś, no, no dzisiaj już to jest nie do zaakceptowania, ale oczywiście historia zna te przykłady i my też w swoich rodzinach, przecież mamy osoby, które pracowały wówczas i w, w, wtedy jeszcze w, te, w latach wcześniejszych, 70 -tych, 80 -tych bardzo dużo y, y, młodzieży pracowało na praktykach, prawda, zawodowych. Dzisiaj też to jest możliwe. Ale przejdźmy do tych wymogów. Ośmioletnia szkoła podstawowa ukończona, a po drugie należy zyskać y, świadectwo od lekarza, które będzie wskazywało, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w danym charakterze. I to są te podstawowe wymogi, które muszą być spełnione. Od nich są pewne oczywiście, mm, no, pewne złagodzenia, pewne niuanse, ale to są rzeczywiście te podstawowe zasady. I druga kwestia, znaczy trzecia w zasadzie już, ta praca, to nie może być taka zwykła praca, jaką my dorośli wykonujemy. To musi być albo praca w celu przygotowania zawodowego, czyli nauka zawodu, no głównie w szkołach zawodowych ona jest podejmowana, na, w szkołach technicznych najczęściej. Ale jeszcze możliwe jest zatrudnienie osób młodocianych, czyli właśnie od 15 do 18 roku życia, do prac lekkich. Więc nie każda praca... Na przykład te truskawki wspomniane. Na przykład te truskawki, ale też to może być praca przy komputerze. Czyli nie tak, jak przyjmujemy, że ta praca sezonowa, dorywcza właśnie przy pracach ogrodowych, ale także taka praca bardziej intelektualna nawet. Więc nie, nie, i na pewno, ja bym powiedziała tak, prawo pracy nie wskazuje na to, że możemy osoby młodociane wykonywać Korzystywać, w cudzysłowie, do prac fizycznych. Absolutnie nie. Powiedziałabym wręcz przeciwnie. Jest zakaz takiego wyzysku. A m, takie prace, które są bardzo popularne i rzeczywiście często młodzi ludzie e, pracują, czyli na przykład sprzedają coś w jakimś małym sklepiku, czy gdzieś na, w jakimś markecie, czy w dużym, dużej nawet galerii, albo y, są po prostu kolnerami To jak najbardziej. Jest to dopuszczalne. Przepisy e, wprowadzają tutaj obostrzenia dotyczące prac ciężkich. Czyli mogą być wykonywane prace lekkie, nie mogą być wykonywane, tak mówiąc w dużym skrócie, prace, które by utrudniały Utrudniały rozwój psychofizyczny, ale na przykład jeśli już pracujemy w gastronomii, to nie możemy przy podawaniu alkoholu, e, więc to z no tak, tak, tych oczywiste. oczywiste. A w sklepie mhm. jak najbardziej, ale nie może to być praca, która polega wyłącznie na dźwiganiu. Pani Mecenas, powiedziała Pani o tych warunkach, to ósma klasa szkoły podstawowej mnie tak zaskoczyła, ale też i oczywiście ucieszyła ten 15 rok życia. A gdzie tutaj jest zgoda rodziców? No, to jest też bardzo ciekawy wątek, ale pamiętajmy, że jest jeszcze jedna reguła. To nie jest znowu tak, że od 15 roku życia możemy pracować, a poniżej to już nie. Prawo zezwala także i na to, ale jeszcze większe obostrzenia nam tutaj kładzie. Czyli poniżej 16 roku życia można pracować tylko w czterech rodzajach branż, czyli wyłącznie dla podmiotów, które prowadzą działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Więc tutaj pełne pole do popisu, dlatego co dziś jest tak bardzo popularne przecież, czyli ta promocja, reklama, granie, w, filmach, w serialach. Dubbingu. Oczywiście mhm. mamy znakomite przecież grono młodych osób, dzieci, które świetnie dobingują, jak pani redaktor wspomniała, więc tak faktycznie to są, te, to są te branże, dla których można, ale zgoda rodzica jest wymagana. I do wymaga którego roku życia? No właśnie. Do, 16, do poniżej, 16 Poniżej 16 roku życia. Czyli mamy ten 15 rok życia, jeśli chodzi o taką w miarę szeroko pojętą, normalną pracę, bez tych ciężkich mhm. prac, ale jeśli dziecko już skończy 16 lat, to już nie musi mieć pisemnej zgody rodziców. Tak, nie musi mieć, ale w sensie prawnym my się możemy zastanawiać, czy nie warto. I na miejscu pracodawców rzeczywiście ja bym wprowadziła ten dodatkowy wymóg, żeby mm, nie tyle zgodę uzyskać, co oświadczenie rodzica, że nie sprzeciwia się wykonywaniu prac, bo pod pewnymi warunkami może się okazać, że rodzic w sensie prawnym będzie mógł na przykład rozwiązać umowę o pracę, jeżeli sprzeciwia się, jeśli praca zagraża dziecku. Więc warto, żeby, mimo że zgoda nie jest wymagana, spróbować jednak zabezpieczyć Umowa. Coś, co w dzisiejszych czasach wydaje się nieodzowne, wręcz obowiązkowe, no, jak wiem, są pracodawcy, którzy próbują tak troszkę bez umowy zatrudnić. O, i tu prawo jest nieubłagane, to znaczy umowa o pracę musi być umową pisemną. E, natomiast jest e, jeszcze taki sposób, że jeżeli umowa o pracę nie zostaje zawarta na piśmie, to dotyczy także dorosłych, to jest reguła, która dotyczy nas wszystkich pracujących osób na podstawie umowy o pracę, to wtedy pracodawca ma obowiązek przed dopuszczeniem osoby do pracy przedstawić jej warunki zatrudnienia. Więc nie może być tak, Tak mówiąc już w praktyce, że dopuszczamy do pracy osobę, a ona nie wie, ile zarobi. Nie wie, jakiego rodzaju pracę będzie wykonywać. Nie wie, w jakich warunkach. Te wszystkie elementy muszą zostać osobie przedstawione i tu rzeczywiście jest pełen rygoryzm. Czy to są jakiegoś, jakieś specjalne umowy? Nie. W, w, w stosunku na przykład do umów, które podejmują już osoby dorosłe? Nie, ja bym powiedziała, że standard jest podobny, natomiast są inne normy prawne, na przykład chociażby jeżeli chodzi o, mm, o czas pracy, dlatego że tutaj prawo faktycznie... No właśnie, jest, tak małonec, jak mniej może pracować, tak? Zdecydowanie mniej, bo jeżeli na przykład myślimy o dzieciach, młodzieży w wieku szkolnym, takie osoby, które uczęszczają w zajęciach lekcyjnych, to też są obostrzenia. Nie można zatrudnić takiej osoby na 8 godzin, no bo wiadomo, że ona ma swój, swój obowiązek szkolny do zrealizowania. Więc tutaj prawo mówi wyraźnie, dwa, maksymalnie mo można pracować dwie godziny dziennie, kiedy mamy zajęcia szkolne. A jak są wakacje? Ale bo są wakacje. głównie pod Właśnie. kątem wakacji mówimy tak, o tej pracy. Więc jeśli mówimy ferie, ferie zimowe, wakacje, w takich sytuacjach mamy dwa wymogi. Do 16 roku życia nie może czas pracy przekraczać 6 godzin. Ale już taka norma ogólna dla wszystkich to maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Czy takie same wymogi czasowe, no właśnie myślę sobie, że jak ktoś pracuje jako kelner w czasie wakacji gdzieś w jakimś ogródku, to tam często oni pracują po 12 godzin, ale, ale czy te normy czasowe dotyczą tylko dzieci, które przepraszam, nastolatków, którzy nie mają skończonego 18 roku życia, czy na przykład studenci, którzy mają już lat 20 czy 22 też mają takie ograniczenia czasowe? Już... Studenci są dorośli, więc studenci to... no tak jak wszystkie osoby dorosłe, niezależnie od tego, że ten status studenta posiadają, czy studentki to faktycznie pracują wedle tych no, przeciętnych norm, czyli 8 godzin dziennie w tym zwykłym trybie. Ale kiedy myślimy o gastronomii, to w praktyce tak, to niestety więcej. wiemy, że to jest zatrudnienie na umowach cywilnoprawnych, które w wielu sytuacjach, to musimy sobie jasno powiedzieć, jest pozorne. No i trzeba pamiętać o tym, że umowa cywilnoprawna nie może być zawierana pozornie wtedy, kiedy faktycznie jest stosunek pracy, czyli praca pod kierownictwem, e, praca w określonego rodzaju, w określonym czasie i miejscu, e, gdzie to podporządkowanie pracownicze występuje. I niezależnie od tego, czy my mamy minus e, po, poniżej 18 roku życia, czy więcej. Pani mecenas, dopytam jeszcze o tę y, umowę. A co w sytuacji, kiedy umawiamy się z kimś na pracę, dogadujemy się, będziemy pracować na przykład, właśnie e, sprzedając e, jakieś napoje, chłodne czy lody, albo pracując jako kalner, czy kalnerka i pracodawca dogaduje się z nami najpierw, a później mówi: to przyjdź, podpiszemy umowę, och, nie przygotowałem dobrze, podpiszemy jutro, czy pojutrze, jak znajdę czas. Wydaje mi się, że asertywność młodych ludzi w takich sytuacjach może być słabiutka tutaj chyba pomoc rodziców jest niezbędna, nawet jeśli tak. jest już te 18 lat. To prawda, ale rośnie nam pokolenie osób bardziej świadomych. Co Myślę sobie, że jednak co pokolenie to większy tak. standard stawiania granic. To już widzimy nawet u, u, u małych dzieci. Chociaż jak już mówimy o tej kategorii dziecko, to w sensie prawnym dziecko to osoba nawet i do 18 roku życia, tak prawda? Pomimo tego, że my mhm. rozróżniamy to na dzieci i młodzież, ale, ale bardzo, bardzo elastycznie. E, nie bałabym się tego. Natomiast pamiętajmy o tym, że wraz z wzrostem świadomości, i rośnie też świadomość swoich praw. I młodzi ludzie mają też coraz częściej, i bardzo dobrze, yy, no, większą świadomość swoich praw i są bardziej wyedukowani niż ich starsi koledzy, prawda, czy już rodzice. Więc w tym, w tym względzie dobrze jest pamiętać też o tym, że to nie jest tak, że zupełnie bez, bez konsekwencji pracodawcy grzy, grozi grzywna za naruszenie. Czyli tych o, umowa obowiązkowa, upierajmy się, przekazujmy naszym dzieciom informację, że bez umowy niech nie rozpoczynają pracy. To jest bardzo ważne. Pytań jeszcze sporo mam, nasi słuchacze zapewne również, więc już panią mecenas oddaje w ręce naszych słuchaczy. 22 645 22 66. Drodzy państwo, można już dosłownie za minutkę telefonować pani mecenas nas naszego studia wróci, ale na razie jest do Państwa dyspozycji. Dziękuję. Mecenas Monika Wieczorek, doktor nauk prawnych. Jedynka. To jest radio. Trzeba mi dużo ciebie trzeba, trochę słońca, trochę marzeń i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba mi jesteś jak ulubiona, piosenka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 Nie prześniesz. A to grupa LEMON, a teraz Państwu jeszcze raz przypominam numer telefonu 22 645 22 66. To jest nasz numer do naszego gościa, do pani mecenas Moniki Wieczorek, doktor nauk prawnych. Jest do Państwa dyspozycja. Dzisiaj przypomnę, rozmawiamy o pracy dorywczej, o pracy sezonowej, podejmowanej także przez dzieci i młodzież. Dzieci mamy na myśli także i 14 i 16-letnie osoby. Nie tylko w trakcie wakacji, ale także i w w trakcie, no niektórzy pracują także i w trakcie roku, czy akademickiego, czy szkolnego. Pytań sporo, wątpliwości dużo, no i tutaj też nasze słuchaczki wypowiadają się, słuchacze też, ale słuchaczki też wypowiadają się na temat tego, pani Lucyna. Przede wszystkim nie zaczynasz takiej pracy bez umowy. Zdarza się, że pracodawca obiecuje umowę i tak zbywa, zbywa, pracownik pracuje, a później ani umowy, ani zapłaty. Tak to prawda, pani mecenas też już to powiedziała na naszej antenie. Bez umowy rzeczywiście nie, zaczeka, nie zaczynajmy. No trzeba się wykazać czasem dużą asertywnością, jeśli chodzi o to, gdy taki pracodawca mówi, to podpiszemy jutro, czy pojutrze. No i co w sytuacji, kiedy się ktoś decyduje na taką pracę, no powiedzmy wprost, na czarno bez umowy, czym to się może skończyć i jak w takiej sytuacji wydobyć zapłatę, jeśli ktoś nie chce zapłacić. O, to też można pytać panią mecenas i też obiecuję, że zapytam, gdy pani mecenas ponownie pojawi się w naszym studiu. Ale na razie jest do Państwa dyspozycji 22 645 22 66. I'm so obsessed.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 orange.pl ukośnik mega misja do 28 kwietnia to działam ogłoszenie społeczne radio kierowców przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Trudna sytuacja na adwójce w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Poznań-Komorniki a Poznań-Luboń. Na kilometrze 164 doszło do zderzenia autoosobowego osobowego i ciężarówki. Zablokowany jest tam lewy i środkowy pas w kierunku Świecka. Natomiast w przeciwną stronę na kilometrze 161 doszło do wypadku trzech aut osobowych i tutaj autostrada jest częściowo zablokowana w kierunku oczywiście Warszawy. Na autostradzie A1 uwaga na wysokości Gliwic, dokładnie pomiędzy węzłami Gliwice Wschód a Gliwice Sośnica. Ciężarówka i auto osobowe zderzyły się na jestni w kierunku Gorzyczek. Zablokowany jest tam jeden pas. Na drodze krajowej nr 94 pomiędzy Opolem a Brzegiem trzy godziny temu w pobliżu miejscowości Skarbiszów doszło do wypadku ciężarówki i samochodu osobowego i nadal na kilometrze 166 obowiązuje ruch 1 pasem na zmiany Zakorkowana jest nadal A4 w dolnośląskiem w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. A także spory ruch obserwujemy na autostradzie A18 w województwie lubuskim na wysokości Olszyny w stronę Berlina. Jeszcze województwo y, mazowieckie, ekspresowa dwójka. Tutaj cały czas zdecydowanie wolniej się jedzie. Może to nie są korki jak jeszcze godzinę czy dwie godziny temu, ale cały czas zdecydowanie wolniej jedzie się z zwłaszcza w kierunku Terespola, w pobliżu węzłów Opacz, a także Warszawa Lotnisko. 22 513 11 11 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na wieści z tras.